Hej, to już ostatni z cyklu naszych filmików. Gratuluję, że dotrwałeś do tej pory. Opowiem Ci o moim takim kultowym produkcie, który najbardziej lubię prowadzić. To jest indywidualny program Trening Trenerski. Zanim opowiem o tym programie, to powiem Ci coś, co przyda Ci się niezależnie, czy z niego skorzystasz, czy nie. Jaki jest skuteczny sposób prowadzenia zmian w swoim życiu? Składa się on z trzech elementów. Pierwsza rzecz to jest wiedza. Widzisz, kiedy się uczysz czegokolwiek, potrzebujesz wiedzieć rzeczy. Potrzebujesz mieć dobrą koncepcję, dobre zrozumienie tematu, potrzebujesz dobrych informacji. Oczywiście teraz informacji jest pełno. Wiek XXI nazywa się pokon informacyjnym. Wejdziesz w Google i wygooglasz sobie wszystko. Natomiast to, czego potrzebujesz, to potrzebujesz dobrych informacji, właściwych informacji. Więc jeżeli wchodzisz w proces zmian, jeżeli czegokolwiek chcesz się dowiedzieć, znajomy kiedyś udzielił mi bardzo cennej rady, powiedział tak, słuchaj Andrzej, jeżeli coś naprawdę chcesz się dowiedzieć bardzo cennego, coś, co zmieni twoje życie, coś, co wpłynie znacząco na twoje życie, to zrób jedną rzecz. Weź najlepszych specjalistów na świecie w tej dziedzinie i poczytaj ich najlepsze materiały. Więc to jest sposób, w jaki się zmieniamy. Wiedza. Jak robimy to na treningu trenerskim? Na treningu trenerskim nie dajemy Ci ogólnej wiedzy. Dajemy Ci ogólną wiedzę dostosowaną do Ciebie. Jaka jest różnica? Różnica jest między tym taka, jak kiedy wchodzisz do sklepu i są garnitury i teraz Ty próbujesz się dopasować do garnituru, który na Ciebie pasuje, a między tym, kiedy idziesz do krawca i prosisz, proszę mi uszyć garnitur na miarę. To jest właśnie ta istotna różnica. Tak? I to robimy właśnie w treningu trenerskim, czyli kiedy przychodzisz, mówimy tak, ok, stwarzamy szkolenie dla ciebie. Sytuacja wygląda tak, miałem klientów na treningu trenerskim, którzy robili taką rzecz, przychodzili do mnie i mówili, Andrzej, chciałbym być trenerem, szkoleniowcem, nie mam najmniejszego pojęcia, co mam robić. Ja mówię, ok, ale ja mam pojęcie poszukamy, znaleźliśmy jakąś dziedzinę życia i mówię, stworzymy razem program. Albo były też takie sytuacje, że nie mają stworzone programy i mówię, możesz prowadzić to na mojej licencji, nauczę cię tego. Więc u tych szukamy i stwarzamy cały program. Natomiast są inni ludzie. Są ludzie, którzy przychodzą i mówią tak, Andrzej, wiem co chcę robić, tylko pomóż mi to stworzyć albo robię to, ale nie przynosi mi to takiego dochodu, czuję, że coś jest nie tak, niby temat ciekawa, nie potrafię złapać kontaktu z grupą. Więc szukamy takiej wiedzy. Wiesz, kiedy, kiedy przychodzisz, to do, dowiadujesz się wszystkiego od samego początku. Po pierwsze, jak znaleźć przesłanie. Po drugie, jak z tego przesłania zbudować szkolenie, jak w poprzednim filmiku mówiłem, na przykład dwudniowe. Później jak zbudować każde poszczególne nauczanie, jak zrobić ćwiczenia, jak zrobić warsztaty, później jak zebrać grupę, czyli jak zrobić skuteczny marketing, jak dobrać ekipę, która będzie pracować przy tym szkoleniu. Kolejna rzecz, jak zrobić upselling, czyli dodatkową sprzedaż w czasie szkolenia, co jeszcze można sprzedać, jak zweryfikować, czy szkolenie poszło dobrze. Kolejna rzecz, kiedy uczysz się pracy na jeden na jeden, to po pierwsze na początku sam jesteś coachowany, Później pod moim nadzorem kołczujesz innych, więc jest ta superwizja. Skończyło się Twoje spotkanie z klientem, i my rozmawiamy bezpośrednio po nim. Czyli ten efekt emocji jest jeszcze silny i można na bieżąco skorygować. Jesteś taki plastyczny, jak plastelina i wtedy można jeszcze skorygować, jak powinieneś pracować, albo powiedzieć: Super, pracujesz, idź dalej w tą stronę. Więc wiedza dopasowana do ciebie. Nie tak, jak że siedzisz i się, jest 15 rodzajów wstępów, 21 rodzajów zakończeń, wystąpienia itd. Tak to jest potrzebne, ale to musi być takie, żebyś wiedział, jak to zastosować. I dlatego to, co jest sercem nauki, to czego nie ma w tradycyjnym szkolnictwie, i to, co jest sercem treningu trenerskiego, to są emocje. To jest moja osobista relacja z tobą i dlatego trening trenerski ma wpływ na człowieka i zmienia go, ma, nie jest tylko informacją, ale jest transformacją, ponieważ my mamy kontakt ze sobą. Czyli ja spotykam się z tobą, rozpoznaję twój potencjał, rozpoznaję twoją osobowość, rozpoznaję twoje przesłanie i zaczynamy rzeczy tworzyć. Możemy rozmawiać. To jest kolejna rzecz, która tutaj jest taka bardzo, bardzo istotna. To jest to, że kiedy pracujemy, to jednocześnie budujemy ze sobą relacje. W takim tradycyjnym szkolnictwie trudno, żeby nauczyciel miał relacje z uczniami. Ale nie wiem, czy nieraz widziałeś, że jeżeli miał dobrą relację z uczniami, nie chodzi o tych lizusów, którzy się podlizywali, żeby się nie uczyć, ale chodziło, że jeżeli nauczyciel miał rzeczywistą relację, na przykład doceniał jakiegoś ucznia, chwalił go, to ten uczeń wyrastał ponad poziom, który był w klasie. Dlaczego? Bo był osobisty kontakt. Dlaczego? Ponieważ on wiedział, że ktoś go wierzy. Ktoś w niego wierzy. Słyszałam kiedyś takie zdanie, ono jest bardzo mocne, że łatwiej nam dokonać zmiany, kiedy zobaczymy ją w oczach innej osoby. Kiedy w oczach innej osoby zobaczysz zmianę, to mówisz, wow, ktoś we mnie wierzy. Poza tym dołączasz, możesz dołączyć, bo to nie, nie musisz tego zrobić, do naszej grupy trenerskiej. Masz kontakt z innymi trenerami. Człowiek najbardziej się rozwija, kiedy ma kontakt z ludźmi, którzy są na jego poziomie lub trochę wyżej, i kiedy wspólnie mogą się dzielić doświadczeniami, wspierać, rozmawiać. Więc w czasie treningu trenerskiego właśnie to dostajesz. Dostajesz kontakt ze mną osobisty, dlatego jest ograniczona ilość osób, które mogę przyjąć na treningu trenerskim, tym indywidualnym programie, ponieważ jest tylko ograniczona ilość osób, które, yy, dla których mogę znaleźć czas. Oczywiście teraz należałoby powiedzieć i teraz zostało Ci 15 minut, bo zostało ostatnie miejsce. Oczywiście musisz napisać skontaktować się. To wymaga pewnie jeszcze wielu pytań z Twojej strony, spotkania osobistego, czy jest nam po drodze. Natomiast emocje, to jest ważny czynnik w uczeniu się i ten czynnik wykorzystujemy też w czasie treningu trenerskiego. I coś, co uważam, że jest moją przewagą konkurencyjną w treningu trenerskim, Trzeci element zdrowej nauki poza odpowiednią wiedzą, poza zaangażowaniem emocjonalnym to jest działanie. Co to oznacza? To znaczy, że to nie jest trening teoretyczny, że ja cię wyuczam, ty słuchasz albo nawet mówisz przede mną. Nie, to jest bardzo praktyczny trening. Składa się z dwóch części. W pierwszej części przygotowujemy szkolenie, tak? czyli zakończeniem pierwszej części i zdaniem pierwszej części bo ten trening ma egzaminy i wymogi, jest to, że poprowadzisz pierwsze szkolenie, że 85% punktów na 100 możliwych i zarobisz pierwsze pieniądze. Czyli częściowo już inwestycja zwraca Ci się po pół roku. To, na co kładę akcent, na działanie. I druga rzecz, kiedy pracujesz jeden na jeden z klientem, czyli najpierw jesteś osobą coachowaną, tak? ja kołczuję Ciebie, wprowadzamy jakąś zmianę w Twoje życie, później tylko kołczujesz kogoś, czyli 45 minut trwa sesja, albo osobiście, albo sklejpowo, to już tam szczegóły, które nie są teraz istotne, ja jestem obecny na tej sesji, czy osobiście, czy sklejpowo i po skończonej sesji ja rozmawiam z Tobą. Tak? Więc działasz, nie jesteś bierny. Jeżeli te trzy elementy wykorzystasz, niezależnie czy będziesz, czy nie będziesz u mnie na treningu trenerskim, czy zdobędziesz odpowiednią wiedzę, będziesz miał odpowiednie relacje z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy jak ty i będziesz działał, to wtedy zmiana jest skuteczna. Oczywiście do tego dostajesz mnóstwo bonusów, czyli możesz być na większości moich szkoleń jako uczestnik, czyli możesz przyjrzeć się rzeczom, których normalnie ludzie nie mogą się przyjrzeć albo muszą zapłacić grube pieniądze, żeby być na tym szkoleniu, ty możesz być na nim za darmo, potem omawiamy to szkolenie. Dostajesz wszystkie moje materiały, audio, wideo i książki, dostajesz do nich dostęp. I jeszcze jedna rzecz, dostajesz taki profesjonalny test Career Direct, czyli Kompas Kariery, gdzie badamy twoją osobowość, zainteresowanie umiejętności i wartości, takie narzędzie, które później sam może stać się konsultantem e, takiego, takiego testu i robić go dla innych uczestników. Więc jest dużo korzyści z tego i mogę ci gwarantować, że jeżeli przejdziesz i będziesz e, pracował w tym programie, to będziesz zarabiał na swojej wiedzy. No i teraz najważniejsze pytanie, tak? Ile to kosztuje? Odpowiedź jest bardzo prosta. To nic nie kosztuje. Absolutnie nic, jeżeli to nie jest program dla Ciebie. A mówiąc poważnie, jeżeli to jest program dla Ciebie, bo to jest to pierwsze spotkanie bezpłatne, żebyśmy o tym porozmawiali, jeżeli jest to program dla Ciebie, to będzie wart swojej ceny. Podzielę się moją osobistą historią. Kiedy ja już byłem szkoleniowcem, tak? ten program nie jest tylko dla ludzi, którzy chcą być, może jesteś szkoleniowcem, ale chcesz wejść na kolejny etap, albo coś próbujesz, tak jak ja próbowałem i nie widzisz, jak się wybić dalej, to pomyślałem sobie, tak, chcę zrobić taki trening trenerski. Znałam jednego trenera, nie znam go osobiście, tak? tylko z jakichś tam filmików na YouTubie. Pomyślałem, chciałbym pójść do niego. Wymieniliśmy kilka maili, porozmawialiśmy. Problemem były finanse. Po prostu trening ze wszystkimi dojazdami, ze wszystkim kosztował dokładnie tyle, prawie dokładnie tyle, ile ja w ciągu roku zarabiałem. Więc powiedziałam sobie, no to jest niemożliwe. Jednak ukończyłem ten trening. W jaki sposób? To nie czas i miejsce, żebym teraz o tym mówił, natomiast zasada jest taka, jeżeli masz silny powód, znajdziesz rozwiązanie. Jeżeli masz słaby powód, znajdziesz wymówkę. Jaki jest zwrot z tej inwestycji? Otóż Koszt treningu trenerskiego jest tak pomyślany, że jeżeli będziesz pracował, to w ciągu roku zwrócić ci się to wszystko, co zainwestowałeś. Szczegóły i wszystkie możliwe opcje są w linku, który znajdziesz pod tym filmikiem i też który znajdziesz na zakończeniu tego filmiku. Natomiast zanim zakończymy ten filmik, chciałbym, żebyś jeszcze posłuchał dwóch osób. Żebyś posłuchał Piotra który zaczął trening trenerski, który opowie o tym, dlaczego go zaczął i żebyś posłuchał też Michała. Michał właśnie skończył swój trening trenerski. A więc oddaję im teraz głos i bardzo Ci dziękuję za przesłuchanie tych trzech filmików. Mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na Szlakach Życia. Dlaczego zdecydowałem się na trening trenerski? Przede wszystkim po to, aby żyć w zgodzie ze swoją misją życiową i wartościami, które wyznaje. A dlaczego akurat... Yy... U Andrzeja Burzyńskiego przede wszystkim przekonał mnie system wartości, które, które wyznaje ten człowiek, wzbudził moje zaufanie. Jestem przekonany, że, że akurat tutaj uzyskam taką wiedzę, takie doświadczenie, które pomoże mi jak najlepiej wykorzystać te talenty, które mam w sobie i tak naprawdę dzielić się z nimi ludźmi. Ponieważ przede wszystkim po to, po to realizuję swoją misję, żeby pomagać innym ludziom, aby byli jak najlepszą wersją siebie. Co mi dał trening e, trenerski u Andrzeja Burzyńskiego? Od zawsze chciałem pomagać ludziom i wydawało mi się, że najprostszy sposób jest, zostanie, jest y, praca jako lekarz. Oczywiście zostałem lekarzem, ratuję ludziom y, życie. W pewnym momencie jednak stwierdziłem, że czegoś mi brakuje, że chciałbym jeszcze inaczej wpływać na ich życie, jeszcze bardziej chciałbym im pomagać, y, nie w tych z takich najbardziej dramatycznych y, momentach. Zdarzyła się okazja i możliwość, że miałem sesję coachingową u Andrzeja, i coś zaiskrzyło. Zobaczyłem, że to jest to, że ja też tak chcę. Ja w ten sposób również chcę pomagać innym. Ja również chcę realnie wpływać na ich życie, na ich zmiany, na ich rozwój. Zdecydowałem się na kurs trenerski u Andrzeja i pojawiły się oczywiście obawy. Czy dam sobie radę, czy na pewno wytrwam w tym kursie, czy będę w stanie przy, przyswoić sobie całą tą nową tak naprawdę dla mnie wiedzę, a może jestem już za stary. Dziś, gdy zakończyłem ten trening, wiem jedno. Czas mimo wielu trudności minął, a ja ukończyłem ten kurs. Mimo wielu przeciwności, mimo wielu trudności. Poprowadziłem swoje pierwsze szkolenie, które dało mi bardzo dużo satysfakcji i nie tylko dało mi zadowolenie. Nie tylko zarobiłem pieniądze, ale również miałem bardzo dobry feedback od uczestników, którzy, którym bardzo się to podobało i te wiadomości, które były przekazywane, były dla nich wartościowe. Pracowałem również z osobą, pracowałem jako coach i również zobaczyłem, że to zmienia realnie jego nawyki, zmienia realnie jego życie, wpływa to na jego sposób myślenia i posuwa go znacznie do przodu. Zobaczyłem nagle, że w ten sposób również mogę pomagać ludziom, że to się sprawdza, że mam pewne wartości, mam pewne wiadomości, którymi mogę się dzielić z innymi, które, wartości, które wpłyną na ich życie, na ich dalszy rozwój. Cóż mogę powiedzieć? Był to bardzo dobry czas intensywnej pracy, czas dobrego rozwoju, czas, który bardzo mocno pchnął również mnie do przodu. Dał mi pewność siebie, pokazał mi, że to, co jest tak naprawdę najważniejsze, to dawanie rzeczywistej wartości dla tych, z którymi pracuję, z którymi mam przyjemność pracować i zmieniać ich życie. Rekomenduję i polecam bardzo gorąco i serdecznie kurs trenerski u Andrzeja Burzyńskiego. Myślę, że ma odpowiednie kwalifikacje, bardzo duże, dobre i bogate doświadczenie, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, pomaga przekuć to wszystko na praktykę, czyli tylko nie tylko zdobędziesz wiedzę, ale będziesz mógł ją wykorzystywać w praktyce, a przede wszystkim też na niej zarabiać. Andrzej tworzy coś wspaniałego, tworzy grupę etycznych trenerów, także serdecznie zapraszam Cię, dołącz do nas, dołącz do naszej drużyny, bądźmy razem. Polecam Michał Kuniewski.